Good morning. Ah. Dzień dobry. It is so good to be back. Świetnie jest być z powrotem. I bring greetings from Portsmouth. E, Proszę boże pozdrowienia z Portsmouth. From z the church. Z kościoła. From David and Helena. E, od Davida i Haliny. And we send our love to you. E, i oni przesyłają e, miłość Bożą do was. And we pray for you. I zawsze się o was modlimy. And today, a dzisiaj, our church is having a lunch. Na w naszym kościele jest lunch. To raise money for your church. Lunch taki, w który podczas którego będziemy zbierać pieniądze dla waszego kościoła. And we want to bless your church with. Bo chcielibyśmy popogosławić wasz kościół. So in England it is Valentine's Day. W Anglii mamy dzień świętego Walentego. The same here. Um, yes. Yeah. Okay. And uh, they dzień are zakocham. having lunch. Uh, on Valentine's Day to I zorganizowano taki właśnie lunch posiłek e, z okazji tego dnia zakochanych. Because we believe e, ponieważ wierzymy that we want to sow our money into your ministry. Wierzymy w to, że powinniśmy siać, wsiewać pieniądze w Waszą służbę, so that you will be blessed, tak żebyście wy byli pobłogosławieni and we will be blessed. Bo wtedy my będziemy również pobłogosławieni. Because it's not our money ponieważ te pieniądze nie należą do nas. It all belongs to him wszystkie pieniądze należą do Boga and we give it away. Tak więc dajemy je wysyłamy je na zewnątrz. So this morning um, dzisiaj rano uh, I have a word for you, mam dla was słowo and Brad is going to share his testimony a później Brad będzie się dzielił swoim świadectwem które wierzę że przyniesie niektórym z was taką wolność uwolnienie you, aby was pobudzić albo uh, the, the lady who the word from Psalm Siostra, która przyniosła to słowo dzieliła się słowem z psalmu 1, 105 to seek God's power, żeby poszukiwać bożej mocy is what i to, about this o to właśnie o czym ja chcę mówić dzisiaj tak więc żebyś się czuła pobudzona i taka zachęcona And this morning i want to build your faith. chciałbym dzisiaj zbudować waszą wiarę in Efezjan 3 chapter 20 uh, e, sorry, 3, w, 3, w rozdziale, 20 w it says 3. now all glory to god 30. who is able Through His ministry, power of, at work within us, mighty power that is, mm -hmm. to accomplish infinitely more than we ask or think. Jeśli mogliśmy po polsku, Efezian 3,20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. God wants to do more than you can ask or think. Bóg chce zrobić więcej niż to, o co ty tylko możesz poprosić albo nawet pomyśleć in every situation you are in. w każdej sytuacji, w której się znajdujesz. some the, the problems we, have ale niektóre z problemów, które nas dotykają is that we sometimes doubt y, takim problemem, który nas dotyka jest często, że my y, nie wierzymy. That God can. Do it. Wątpimy, że Bóg może to zrobić And this morning. I dzisiaj rano I want to encourage you chciałbym Was uh, zachęcić, że God is doing miracles I powiedzieć, że Bóg czyni cuda. And he can do miracles for you. I może uczynić cud dla Ciebie w Twoim życiu. My prayer um, moją modlitwą jest is this morning. dzisiaj rano. God will do in you żeby Bóg zrobił w tobie more than you can ask or think. więcej niż możesz nawet pomyśleć lub poprosić. Ponieważ to właśnie obserwujemy w Portsmouth. We are in a season of breakthrough. Jesteśmy w takim momencie, w którym następuje przełom. God is adding to our church every day. Bóg dodaje do naszego kościoła, pomnaża nasz kościół każdego dnia. People who are getting saved, ludzie są zbawiani. Set free, uwalniani, Healed, uzdrawiani. And our church in one year, i w ciągu jednego roku, has grown by 80 to 100 people. Pomnożył się o około 100 osób. Something has changed. Coś się zmieniło. People are hungry. Ludzie wydają się głodni. People need Jesus. E, wydają się głodni Jezusa. And they are coming to us. I przychodzą do nas. We are going to them. Idziemy do nich. But they are knocking on our door. Ale w tym samym momencie widzimy, że oni pukają do nas. They uczyni. are asking questions. Zadają pytania. The tide has turned. Wydaje się, że prąd się zmienił. In the UK w, całym, w całej Wielkiej Brytanii it is easier to evangelize. że jest o wiele łatwiej teraz głosić Ewangelii. religion I Ludzie nie chcą religii They want an encounter with God. Ale chcą spotkania z Bogiem. So when we are encouraged to seek his power? Tak więc, gdy jesteśmy zachęceni, żeby poszukiwać Jego mocy, we have to, do this first, to musimy właśnie zrobić to najpierw. So that we can release his power. Musimy to uczynić w naszym życiu, żeby, żebyśmy mogli uwolnić Jego And I moc. Don't know if you know this, Ale i nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę, but you have God's power czy sobie zdajesz sprawę, masz Bożą moc w sobie. You have the fullness of God in here. Masz pełnię w sobie. This morning God says I choose you. Tego poranka Bóg mówi ci wybrałem ciebie. To bring my power to other people. Abyś inniosł moją moc innym ludziom. I don't do much talking to people anymore. już nie mówię zbyt dużo do ludzi. I lay hands on them. Nakładam na nich ręce if they're christian or not czy, niezależnie od tego czy są chrześcijanami czy nie and i release the power of god e, nakładam na nich ręce i uwalniam bożą moc and something happens i coś się zaczyna dziać they can't explain it. oni mówią że nie mogą tego zrozumieć they feel him po prostu czują bożą obecność and then they ask the questions a potem za zaczynają zadawać pytania this year, tego roku uh, five people pięć osób have become christians zostało chrześcijanami by being prayed for. Poprzez to, że nakładaliśmy na nich ręce modliliśmy By being bold, e, Poprzez to, że byliśmy odważni By hearing from God poprzez to, że słuchaliśmy Boga and speaking his word, A potem mówiliśmy to co on mówi To zmieniło życie tych ludzi. So this morning, in tak, the word, tak więc dzisiejszego poranka we're start in Mark 11. Przy, przy, przy będziemy przechodzić przez Słowo i stanie, y, zaczniemy od Marka 11. And Jacek will read. Marek 11, Jacek odczyta the whole chapter. Um, 22 do 25. 22. A Jezus odpowiadając rzekł im Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę opowiadam wam.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 który jest w niebie, odpuścił Wam Wasze przewinienia. Jezus mówi, miej wiarę w Boga. Faith, it is impossible to please God. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Ale kto z nas wie, zdaje sobie sprawę z tego, że Wiara jest darem Boga. He gives us his faith. On nam daje wiarę. He gives us the to in him. On nam daje udziela nam tej mocy, żebyśmy mogli w niego uwierzyć. And this time last year, um, mniej więcej około tego samego czasu. W Poprzednim roku. God gave me a of this. Bóg dał mi objawienie właśnie tej prawdy. że uczynił, sprawił, że jest niemożliwe, żebym go nie, nie, nie zadowolił. He has given me my faith, so I can please him. Dał mi moją wiarę, żebym się mógł mu podobać. Your faith is a gift. Twoja wiara jest również darem od Boga. And Jesus says here, have faith in God. A Jezus to przypomina i mówi, miejcie wiarę w Boga. And he says that mówi when również, we pray, że gdy się modlimy, we don't beg our mountain to move. To nie błagamy tej góry, żeby się poruszyła. Sometimes we beg God. Tak się składa, że czasami po prostu błagamy Boga. Please God, take this away. Boże, prosimy Cię, żebyś zabrał Please ten problem. God, this. Proszę, żebyś to zmienił. Jesus says, Speak to the Ale Jezus mówi, powiedz górze. You speak with authority to the mountain, powiedz to górze, stań w autorytecie i przemów w autorytecie. Zanim Jezus został zabrany do nieba, powiedział. All authority on heaven and earth I give tą władzę, która jest na niebie i na ziemi daję wam. this morning you have authority to speak to your mountains. Więc masz dzisiejszego poranka autorytet, żeby mówić górze. You have authority to change circumstances in your life. Masz autorytet do tego, żeby y, nakazywać rzeczom, żeby się zmieniały w Twoim życiu. Ale problem naszym problemem jest oczywiście niewiara. Jezus mówi, naprawdę musisz wierzyć, że to się spełni i nie mieć żadnych wątpliwości w swoim sercu. In James, one, w Jakuba w rozdziale pierwszym. James is writing, Jakub pisze. And he talks about having one mind, Mówi o tym, żebyśmy byli jednego umysłu. Not being about on the waves like a boat. Żebyśmy nie byli miotani jak łódź wiatrem. Wiersz szósty. But when you ask him be sure that your faith is in God alone. Ale niech prosić z wiarą bez powątpiewania. When we pray sometimes, czasami gdy się modlimy, we ask. Po prostu prosimy. But in the back of our head, ale gdzieś w tyle naszej głowy, there is some unbelief in jest, our heart. Yes, y powątpiewanie. Why? Dlaczego? Because sometimes we don't see answers to prayer. ponieważ czasami zauważamy że nasze modlitwy nie są wysłuchane we're not seeing it happen Regularly. zauważamy, że nieregularnie nas są na, na nie odpowiedzi. Sometimes life is hard, Czasami życie jest ciężkie and we have to keep going. A, a my musimy się przez nie przebijać. I gdy nie widzimy tych y, y, uzdrowień i tych cudów unbelief starts to, come. to zaczyna się rodzić w naszym sercu powątpiewanie. Zaczynamy powątpiewać. Can God really do this? Czy Bóg może to Does God still do these things to Ciągle w dzisiejszych czasach dokonuje cudów. And because of our experience, I ponieważ mamy złe doświadczenia, to zmagamy się z tym, co mówi Boże Słowo. Stawiamy je na, na innej szali, bo we, widzimy, że coś się dzieje. Patrzymy naszymi ludzkimi oczyma. We look at into the, into the natural realm. Patrzymy na ten świat naturalny, But God is spirit. ale Bóg jest w Duchem. Bóg porusza się w zupełnie innym wymiarze, and we have to pull down to earth więc musimy sprawić, żeby niebo złączyło się z ziemią, by rid of poprzez usunięcie niewiary z naszego serca. In Mark, chapter nine, w Mark w Marku w Marka there is 9 an account of a man who says to Jesus. Widzimy człowieka, który mówi do Jezusa: Lord, in my belief. Panie, w mojej wierze, Help me overcome my unbelief. spraw, żebym, żeby spraw, zarać moje niewierze. And for some of us this morning, I może niektórzy z nas dzisiaj, Może musimy przeprosić Boga. For our za nasz, nasze powątpiewanie. God wants to do more than we can ask or think. Ponieważ Bóg może zrobić więcej niż jesteśmy w stanie go poprosić albo nawet pomyśleć. I believe that unbelief. Wierzę, że niewiara the we do not see jest powodem, dla którego nie widzimy przełomu. Podajemy się. It gets too hard. Mówimy, to jest zbyt ciężkie. But if we pray Ale gdy się modlimy, with authority, gdy mówimy z autorytetem, to our mountains, gdy przemawiamy do góry z pełną wiarą, że Bóg może we to uczynić, will start to see miracles zaczniemy and widzieć cuda happen. w naszym życiu. And this morning, I dzisiejszego poranka moja się o is to, that unbelief aby, y, niewiara, will go. aby niewiara odeszła will go. That you will see God do miracles. When we speak out unbelief, kiedy mówimy z niewiarą, when we speak gdy mówimy negatywne rzeczy, when we speak openly, doubting God, gdy mówimy wprost, w krytykując Boga albo nie wierząc w Bogu, we the kingdom of to wtedy dajemy moc Królestwu Ciemności. We give power to Satan and his demons. E, tak jakbyśmy się przyznawali do tego co robi diabeł i demony because we agree with them ponieważ zaczynamy się z nimi zgadzać but when we speak faith ale gdy mówimy w wierze i z wiarą hearts, z wiarą przepełniającą nasze serce we the kingdom of heaven, to aktywujemy niejako królestwo boże and, and the angels move on our behalf They i aniołowie zaczynają nam, nas wspierać this is in the to mówi pismo we have angels who minister to us. Mówi, że But some of us in here are angels are bored. Z niektóry, z z nas po prostu nasi się nudzą. They're not doing anything. Nic nie Because we speak negative. we complain. Narzekamy. we grumble. Ponieważ, no, narzekamy i Rather than speaking faith zamiast mówić z wiarą, and belief, z wiarą i nadzieją and declaring to our mountains, i mówić do naszej góry in Jesus w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuje Ci, abyś się Gdy mówimy z wiarą, God will move on your behalf. God, bóg zaczyna poruszać. He will bring the breakthroughs that you have been crying out to Him for. I zaczyna sprawiać, że są przełomy, za którymi płakałaś, być może. I And I believe this morning that some of you are carrying. I wierzę, że dzisiejszego poranka wielu z was ma w sobie situations you are longing for God to break Ma w swoim życiu takie sytuacje. Do Tenczyn tęsknisz, żeby Bóg je zmienił. Today will speak I Dzisiaj będziemy przemawiać do twojej góry. And declare that they be moved in Jesus I będziemy ogłaszać, że Jezus Chrystus każe jej się and ruszyć. And we I będziemy wierzyć. Że Bóg to sprawi. Amen. Amen. Amen. Mark 11. E, w rozdziale 11 Ewangelii Marka. Verse 25. Jest bardzo, bardzo important. Ten werset jest bardzo ważny. And it says this, I mówi tak. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against so that your father in heaven will forgive your sins also. Modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Holding unforgiveness towards somebody else. Trzymanie w sercu takiej nieprzebaczenia dla kogoś stops God from pouring his into your life. sprawia, że Bóg nie zlewa całej tej mocy swojej w Twoje życie. Is a <fairing> Nieprzebaczenie jest barierą, murem. And I chciałbym się podzielić pewnym świadectwem z Wami dzisiejszego. Jak Bóg poruszył mnie, abym wybaczył komuś. Brad będzie się dzielił swoją historią. But we were both in the same church together. Ale byliśmy w tym samym kościele razem. I was one of four pastors, Byłem jednym z czterech pastorów w tym kościele. And Brad played drums in our band. A Brad grał na perkusji w naszym zespole. And years ago, pięć lat temu, a straszna sytuacja się wydarzyła. And me and my family, I ja i moja rodzina, we had to leave the Musieliśmy wyjść z tego kościoła. We had been there for 20 years. Byliśmy tam 20 lat. And one of the pastors, jeden z pastorów he had caused me sprawił, że ja huge problems. że miałem potężne problemy. Betrayal. E, poczułem się zdradzony. It was devastating. To było strasznie dewastujące dla mojej wiary. And for two years przez dwa lata. Uh, I didn't go to a church. Nie chodziłem do kościoła. Because of the hurt. Ponieważ z, z powodu tych zranień. To było naprawdę bolesne. This man had caused Ten huge pain ból. To me. W moim sercu. Brad walked away from God. Brad po prostu porzucił wiarę w Boga. I będzie się tym dzielił za chwilę. Ale I went to a conference in England. Ale w którym, w którym ja na konferencję w Anglii. And the Holy Spirit came in power. Pojechałem na konferencję i Duch Święty wypełnił mnie. I ended up laying on the floor, I się, że na crying into the carpet Płakałem. because God was showing me how much he loved me. Płakałem na podłodze i Bóg pokazywał mi, jak bardzo mnie kocha. How he still had good plans for me. Jak w dalszym ciągu ma dobre how, plany i dobre myśli na mój temat. How he hadn't me. Jak mnie nie zapomniał. And he put my situation i pokazał mi moją sytuację into the of my life. na tle większego obrazu mojego życia poprzez prorok proroków who came and spoke into my life. Którzy pojawiali się w moim życiu i mówili do mojego życia? And in that moment, I w tym momencie I was able to forgive the pastor who had hurt me stało się możliwe, żebym wybaczył pastorowi, który mnie tak skrzywdził. It was totally to było niesamowite i ponadnaturalne. That was in 2012. Uh, 2012. To było w 2012 roku. Last summer, 2015, uh, ostatniego lata, w 2015, he me. Uh, this pastor. Mm. ten pastor wysłał mi smsa i asked to spotkać z me. I zapytał, czy mógłby się ze mną spotkać. And in my heart, i w moim sercu, I was very worried. To bardzo się martwiłem. It was the first time. To był pierwszy raz od tamtego czasu. And I, didn't want to. I tak naprawdę nie chciałem iść. Because I had forgiven him. Ponieważ wybaczyłem mu. But all I could think about Ale wszystko o czym myślałem was what had happened. to to przypominało mi się, co się wydarzyło. And the Holy Spirit spoke to me I Duch Święty przemówił do mnie And said, he cannot move forward i powiedział, On nie może się poruszać do przodu until he hears from your mouth, e, dopóki nie usłyszy z Twoich ust że Mu przebaczyłeś. So I agreed to meet for one hour. Tak więc zgodziłem się spotkać z Nim godzinę. Dałem mu bardzo krótki czas.: And we met Spotkaliśmy się. We hugged. Uścisnęliśmy się. And he said to me, i powiedział mi tak:: Will you forgive me Czy przebaczysz mi for the hurt that I caused you? zranienia, które wywołałem w Twoim życiu. And I, was able to say to him, I powiedziałem mu tak. I forgave you three years ago. Przebaczyłem Ci trzy lata wcześniej. Yes, of course I forgive you. O, oczywiście, że Ci przebaczam. And then I, asked him to forgive me I wtedy poprosiłem Jego, żeby mi przebaczył. Anything I had done, that had hurt him. Cokolwiek mu zrobiłem. I w tym momencie breakthrough came. Y, przełom, nastąpił przełom. He invited me back to my church Zaprosił mnie do, mnie do swojego kościoła. The following Sunday. Na następną niedzielę. aby mógł głosić kościołowi. And to mógł uwolnić ten kościół do nowego, nowego etapu. I never thought that day would happen. Nigdy nie myślałem, że ten dzień się zdarzy. But it was supernatural. A to było ponadnaturalne. Because God wants us to be Totally in unity together. Ponieważ Bóg chce, żeby kościół i jego był połączony, działał w jedności. Nie możemy być walczyć ze sobą nawzajem. kiedy walczymy nawzajem ze sobą, we block the from heaven, Blokujemy błogosławieństwo, które jest przygotowane w niebie. Each other and I musimy not hold przebaczać sobie nawzajem i nie trzymać w sercu złości. It's grace. Łaska. He has forgiven me. On mi przebaczył. Bóg There mi przebaczył. I, I have no tak but więc to nie forgive. mam wyboru teraz. Muszę przebaczyć tym, którzy mi źle, zło uczynili. So this morning, tak więc dzisiaj, if you need to forgive someone, jeśli potrzebujesz, przebaczyć it komuś. It humanly hard. I twojej ziemskiej naturze jest ciężko. I pray Będę się modlił, that the Holy Spirit żeby Duch Święty come upon you stąpił na Ciebie and you to that i umożliwił Ci przebaczenie dla tej osoby. Amen. Amen. Amen. Testimonies are very powerful. Świadectwa są potęż mają potężną moc. Gdy dzielimy się tym, co Bóg robi w naszym życiu it the To zmienia atmosferę 19, Objawienie, rozdział dziewiętnasty Werset dziesiąty Dziewiętnaście dziesięć I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon A on rzecze do mnie Nie czyń tego Ja mam współsługa Twój I braci Twoich Którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. essence Esencją prorokowania jest dawanie świadectwa o Jezusie. You don't have to be a Nie musisz być prorokiem, to give to Jesus. żeby o Jezusie. Żeby, żeby mówić świadectwo na temat Jezusa. So when Brad shares his testimony, gdy Brad będzie mówił swoje świadectwo, he will be prophesying to you. To będzie w pewnym stopniu przepowiadał do ciebie, prorokował do ciebie. Because when we give testimony to Jesus, ponieważ kiedy dajemy świadectwo o mocy Jezusa, the atmosphere changes. Atmosfera się zmienia. Because we are speaking about breakthrough. Ponieważ mówimy o przełomie. We are speaking about changed life. Mówimy o przemienionym życiu. We are speaking about miracles. Mówimy o cudach. I gdy zaczynamy słyszeć co bóg czyni faith rises in us to wzbudza wiarę w naszym sercu believe that can that Wiarę, believe he do for że bóg może zrobić to samo dla mnie so always always share your testimony. tak więc zawsze ale to zawsze dziel się swoim świadectwem if you receive an answer to prayer jeśli otrzymałeś odpowiedź na swoją, na swoją modlitwę, Tell everyone who will listen, powiedz każdemu, kto tylko zechce słuchać, you do not know ponieważ nie wiesz nawet, co to, to świadectwo może zrobić dla kogoś innego. Okay. Amen. Testimony is so, so świadectwo ma niesamowitą moc. Przełom może przyjść. Przełom może przyjść Just by you sharing your story. tylko i wyłącznie dlatego że ty dzielisz się swoją historią tak więc Brad wyjdzie na środek i podzieli się swoją historią to pierwszy raz wcześniej tego nie robił so please smile at him. tak więc uśmiechajcie się do niego okay. um, God is doing miracles in his life. bóg sprawia niesamowite cuda w Can jego you życiu give Brad a welcome, please? czy możemy dać... Uh, yeah. Kochani, tą, uh, tą część przetłumaczy, wynegocjowałem, było ciężko, ale przetłumaczy Julia w ramach powodzania młodzieży do, do tego, żeby się rozwijała. Uh, good morning. Witam <laughs> um, Was. Much like Alex said, quite a few years ago we had some problems at church. I właśnie dokładnie jak Alex powiedział kilka lat temu mieliśmy problemów kilka w kościele. And Alex walked away from church for about two years. I Alex odszedł od kościoła chyba na dwa lata. Um, myself more five or six years. A ja odszedłem na prawie pięć albo sześć nawet lat. Um, I'm the only Christian in my family. I jestem jedynym chrześcijaninem u mnie w domu. And four years ago I lost my granddad. A cztery lata temu odszedł mój dziadek. Um, when my away, I very Kiedy mój dziadek odszedł, dostałem depresji. And I, to smoke a lot of I zacząłem palić marihuanę. I still went to work day to day, Codziennie chodziłem do pracy. But every was by my drugs. Ale każdy wieczór był kontrolowany przez narkotyki. If I wasn't smoking, I was very depressed. It was the only way I knew to escape. So throughout all of this time, I still believed in God. Ale I was just very trapped in an addiction. Po prostu byłem uwięziony w uzależnieniu. Każdy dzień był dla mnie walką i zasypiałem, chcąc to wszystko zakończyć, to uzależnienie. But it would carry on next day. Ale każdego wieczoru robiłem i tak to samo. I tried to stop two or three times by Próbowałem sam to zakończyć dwa albo może trzy razy. But became very depressed and, uh, suicidal. Ale wtedy stałem się jeszcze bardziej smutny i zacząłem mieć myśli samobójcze. I, see a way to from my I po prostu nie widziałem sposobu, żeby uciec od tego uzależnienia. Um, around, ago? Ago, Około dwóch miesięcy temu I met with Alex. spotkałem się z Aleksem And I, had a bit of a I miałem takie, jakby załamanie. I was uh, very emotional and told him everything that was happening. Stałem się bardzo emocjonalny i powiedziałem mu o wszystkim, co się stało. Uh, around two, weeks ago. I około 2-3 tygodni temu. Um, we sat Usiedliśmy razem i pomodliliśmy się. I Bóg wiedział, jak bardzo moje serce potrzebowało tego, żebym się oderwał od tego uzależnienia. Ale bałem się, że jeżeli to zrobię, wpadnę w jeszcze większą depresję i myśli samobójcze. I nie wiedziałem, jak z tego wyjdę, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. Więc ja i Aleks zdecydowaliśmy, że pomodlimy się, aby Bóg uwolnił mnie od tego uzależnienia. I w tamtym dniu wyrzuciłem wszystkie przyrządy, które służyły do palenia tego. I, had any or I nie miałem już żadnej depresji ani myśli samobójczych. And God has that prayer. I, am now free. I Bóg wysłuchał tej modlitwy i jestem teraz wolny. I chciałbym Was zachęcić, żebyście uwierzyli Bogu. On ma plan dla Was i po prostu musicie Mu zaufać. He is far bigger than any of your Bo Ma o wiele większą moc i jest o wiele większy niż wszystkie Wasze problemy. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Amen. wam troszeczkę takiej historii, co, co się działo wcześniej. Brad e, brat stał się chrześcijaninem, gdy był, miał 12 lat. He is now Teraz ma 22 i stał się chrześcijaninem in my at e, w szkole, tam gdzie ja jestem nauczycielem, w, w klasie, e, razem z innymi trzydziestoma uczniami, Who are all journeying back to the Lord. którzy teraz właśnie powracają wszyscy do Boga. And the prodigals are coming home. Czyli ci synowie e, powracają z powrotem, synowie marnotrawni powracają And z powrotem. Modliłem się o Niego przez lata i heart jest full. I teraz moje, moje serce jest przepełnione radością. Room, Gdy usiedliśmy w moim, w moim pokoju, we didn't beg God to take away nie błagaliśmy Boga, żeby coś zrobił. We him, my tej chorobie powiedzieliśmy, temu zależnieniu powiedzieliśmy, żeby go opuściła. I nakazaliśmy, żeby był wolny w imieniu Jezusa. E, powiedzieliśmy z autorytetem, And he is now free. I teraz On jest wolny. Jest niesamowite. Jesus is doing Jezus czyni cuda. Ponieważ Jego życie się zmieniło tak bardzo, są inni chłopcy, mężczyźni młodzi w Jego wieku, who are also in którzy również są więźniami, mm, którzy okay? are looking na brad uzależnienia i którzy patrzą na Niego życie saying, him, i myślą sobie, jeśli Bóg mógł takie rzeczy zrobić God w Jego życiu, to Bóg może zrobić to samo dla mnie. Lads, I teraz widzimy wielu młodych mężczyzn, into our church, którzy przychodzą do naszego Kościoła them, nie dlatego, że ich zaprosiliśmy, but of his ale ponieważ On daje świadectwo, story, ponieważ dzieli się swoją historią, Jesus, ponieważ nie wstydzi się He is so in love with Jesus. I ponieważ kocha Jezusa, When he was at school, kiedy był w szkole, he would not read a single book. E, nie przeczytałby żadnej książki. Reading no. Nie dla, dla brata. Czytanie to nie było to. In weeks, w trzy tygodnie, he has read two books, e, Po nawróceniu przeczytał trzy książki. I e, nie, nie, nie mogłeś go odczepić od Biblii. This is life. To jest właśnie przemienione życie. And it's I to jest niesamowite. We pray, Zanim będziemy się modlić, going to look at 61. popatrzymy na, na Izajasza 61. 61. Because we can all do this. Ponieważ wszystko to możemy robić, There is no niepotrzebny jest jakiś specjalny specjalny super chrześcijanin. Po prostu wszyscy możemy to robić, jeśli tylko wiemy i pamiętamy, kim jesteśmy. I dzisiaj, podczas uwielbienia, Rzymian 8, 15 Mówił, że my nie jesteśmy już więźniami Ale jesteśmy um, dziećmi Boga and we can call him Abba, Daddy. I możemy mówić do Niego Abba, tatusiu That is your authority. To jest właśnie Twój autorytet Ty jesteś synem i córką króla królów I masz władzę, masz prawo, żeby się poruszać w autorytecie Bożym Pierwszy Koryntian drugi rozdział. Paweł mówi kościołowi. Nie mówię w słowach mądrości. Ale przychodzę do was, przychodziliśmy do was z mocą, and wśród today, znaków. A Dzisiaj? We don't come with nie mówimy tutaj o teologii ale przychodzimy do Was z mocą Bożą. I będziemy się modlić, żeby stąpiła Boża chwała i będziemy rozkazywać pewnym górom. 61 rozdział mówi tak, Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych,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 i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I'm going to this over us all this będę dzisiaj ogłaszał właśnie to słowo nad waszymi życiami. Are you ready to Czy jesteście gotowi, żeby otrzymać? Would you like to stand? Czy chcielibyście wstać? As I say this over you. Gdy będę ogłaszał to nad wami, to chciałbym, żebyście się otworzyli i otrzymywali abyście się otworzyli na otrzymywanie Ducha chciałbym was zachęcić żebyście otworzyli swoje dłonie dla Boga ponieważ On chce wam wiele w nie włożyć nie bój się dzisiaj on chce przyjść i zmienić twój świat. I zmienić twoje życie i przynieść ci przełom. Duch Boga wszechmogącego jest nad tobą. Ponieważ Bóg namaścił ciebie. Żebyś głosił biednym, ubogim, dobrą nowinę. He has sent you On wysłał Ciebie to comfort the żebyś tych, którzy mają złamane serca podnosił na duchu. And to that captives will be released. I żeby ogłaszać jeńcom wyzwolenie. And will be freed. A jeńcy zostaną uwolnieni. He has sent you On wysłał Ciebie to tell those who mourn Żebyś, żebyś powiedział tym, którzy płaczą. Żebyś im ogłaszał czas łaski Pana. It, I razem z tym enemies, Boży gniew przeciwko Twoim wrogom. In Israel, dla tych wszystkich z Izraela, którzy się smucą. Dla tych wszystkich z Izraela, dla tych wszystkich, którzy się smucą i narzekają w Polsce, He will give a crown of for ashes. on da koronę sprawiedliwości. A blessing instead of mourning. E, wspaniałe, radosne błogosławieństwo e, zamiast narzekania. Festive praise instead of despair. Głośne modlitwy dziękczynne w miejsce zdesperowania. In your righteousness. W Twojej sprawiedliwości będziesz jak wielkie, potężne drzewo, dąb, które zasadził Bóg dla swojej własnej chwały. The Lord has anointed you Bóg namaścił Ciebie and me. i namaścił mnie. We are all anointed Jesteśmy namaszczeni z powodu Jezusa. This morning, tego poranka, we can pray for each other, Możemy się modlić o siebie nawzajem. I I mówić do tych gór w naszym życiu. Możemy ogłaszać wolność dla tych, którzy są związani jakimś um, uzależnieniem. Dla tych, którzy mają problemy finansowe. For those who are having problems in relationships, Dla tych, którzy mają problemy w związkach, in your family, w rodzinach, in your job, w, w pracy, Bóg chce dać nam dobre rzeczy. But we have to believe ale in musimy our heart wierzyć w naszym sercu i nie wątpić. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Witamy Cię. Let's just wait for him. Poczekajmy po prostu na Niego. So, let's put some faith into action. Teraz sprawmy, żeby wiara była aktywna. If you are here today Jeśli dzisiaj stoisz na tym miejscu and you need a i chcesz przełomu, you be brave and put your hand up, czy podniósłbyś swoją rękę We are going to speak to your mountains today. Będziemy przemawiać do waszych gór dzisiaj. And we are going to declare freedom. I będziemy ogłaszać wolność. we are going to declare the goodness of God in będziemy your life. Będziemy ogłaszać dobroć Boga w waszym życiu. And if that is you today, I jeśli masz ten problem dzisiaj. What I'd like you to do is you don't have to come to the front to chcę, żebyś może nie przychodzi do przodu, like seat, ale chciałbym, żebyś wyszedł ze swojego miejsca, w którym siedzisz, so tak żebyśmy widzieli Cię i żebyśmy mogli się o Ciebie modlić. I podejdziemy i będziemy nakładać na Ciebie ręce. And we may not the language, I może nie będziemy rozumieć języka, but we are ale będziemy ogłaszać przełom w swoim name. życiu w imieniu Jezusa. In Jesus name. And I, would really like it. I chciałbym również jeżeli są ludzie tacy w kościele, którzy chcieliby się modlić, to lay a hand on someone, żeby włożyć na kogoś ręce, and we don't have to, plead with God. to żebyś nie prosił Boga, nie błagał Boga w tym momencie, When I pray, gdy modlę się, I say this, mówię tak. I declare breakthrough ogłaszam przełom in Jesus name. w imieniu Jezusa. Mountain, Mówię tej górze, bądź przenieś się w imieniu Jezusa. We speak in faith Mówimy w wierze and in i z autorytetem. Is that okay? Czy to jest w porządku? Amen. So if you put up your hand, czyli jeśli podniosłeś swoją rękę, znajdź miejsce gdziekolwiek, albo w alejce, albo w, z przodu, we are going to have some worship. Będziemy słuchać pieśni, śpiewać pieśni, tak, żeby powstała taka atmosfera wiary. Nie bój się dzisiaj. The Lord wants to do great things this morning. Bóg chce zrobić dla Ciebie wielkie rzeczy dzisiejszego so poranka. If you would like us to pray, Jeśli chciałbyś, żebyśmy się modlili, come. to jednak przyjdź do przodu. Jeśli chciałbyś, żebyśmy się modlili, jeśli chciałbyś modlić się o kogoś to również podejdź i po prostu e, znajdź kogoś i zacznij go pocieszać zacznij się o niego modlić seat, jeśli zostałeś na swoim miejscu Jesus, oddawaj Bogu chwałę oddawaj Jezusowi chwałę e, tak żebyśmy wypełnili ten, to miejsce chwałą we will pray. Będziemy się teraz modlić